Trudna, mokra, aż za mokra jesień. Zima taka właściwie jaka powinna być, bo i ze śniegiem, i z mrozem. Jakie w związku z tym prognozy, o czym powinniśmy przede wszystkim pamiętać? Co jest taką najważniejszą przesłanką, żeby nie popełnić błędów na polu? Nietypowy rok i, tak jak mówimy, rok z bardzo mokrą jesienią, skutki tego, tego nadmiaru wilgoci widzimy teraz, ja chcę powiedzieć, że już jestem trzeci raz na polach analizujemy monolity roślin ozimych wyciągamy, analizujemy chcę powiedzieć, że tak naprawdę do tej pory pomimo prawie, że braku ukrywy śnieżnej, a jeżeli gdzieś tam lokalnie w pasie północnym śnieg jest to 1,5-2 cm te przymrozki, które w styczniu były na poziomie kilkunastu nie, stopni, no, nie spowodowały tu istotnego uszczerbku w stanie ozimin. W kolekcjach jęczmion, a szczególnie tych ozimych hybrydowych, analizujemy, bo mamy ciągle podaż nowych odmian i widzimy, że ta zimotrwałość tych nowych prawda, odmian jest coraz, powiedziałabym, różnicująca się na tle odmian populacyjnych. To jest pozytywne dla nas, ale chcę powiedzieć, że bardziej rozkrzewione jęczmiona rozględzienia już trzeciego rzędu, one są osłabione we wzroście. Ale My, to zawiniła jesień, a nie zima. Myślę, że częściowo, w większym stopniu jednak ta, te styczniowe mrozy, tak. Teraz jesteśmy przed falą kolejnego wyżu, który na, w końcówce stycznia przejdziemy. I tutaj skutki no, mogą być, powiedziałabym, dosyć bolesne. Jeżeli to będzie trwało 5-6 dni, spadki będą poniżej 20 stopni, to szczególnie jeśli chodzi o gatunki takie bardziej wrażliwe, jak ińczmione o no to może skutkować, prawda, przerzedzeniem. Najogólniej, jeśli chodzi o pszenicę i pszenżyta, na terenach skonfigurowanych w okresie stycznia i lutego te właśnie wierzchołki wzniesień no były, były pod działaniem wiatrów. Widzimy procesy wysmalania e, dosyć już wyraźne, ale nie chciałbym źle wyrokować. Myślę, że to e, jeżeli teraz w końcówce lutego przejdziemy ten wyż m, taki 3-4 dniowy, to nie będzie to na poziomie no, tragicznie. Natomiast to, co powiedzieliśmy, że ta jesień taka wyjątkowo mokra i rośliny zalane w sumie w tym profilu glebowym wykształciły bardzo słabo system korzeniowy, a podglądając je teraz z tych monolitów, jak wypukujemy, obserwuję, że bardzo słabo rozwinięte są korzenie przybyszowe. Na źble głównym one mają na średnio, na średnio zwięzłych glebach gdzieś około 1,5-2 cm, natomiast na jej powierzchni nie widzimy korzeni wośnikowych, tych ciemnych mufek, które zwykle jakby wybieraliśmy z ziemi rośliny, widzieliśmy, że są. Czyli źbło główne ma, powiedziałabym, dosyć długi ten korzeń przybyszowy, natomiast te zainicjowane boczne, które chcemy, żeby się włączyły do obsady, żeby były stabilne, one mają krótkie, bardzo króciutkie korzenie przybyszowe 2, 3, 4 mm, więc to jest istotne, żebyśmy tutaj podjęli ważną decyzję, jeśli chodzi o wybór formy azotu, bo jeżeli zastosujemy standardowe, szybko działające, startowe nawożenie azotowe oparte o saleczach, formy saleczane, no to oczywiście źboł główne, które ma ten korzeń przybyszowy wykształcony, ona pociągnie dużą część tego nawozu, a te boczne niestety z, tutaj nie, miał, nie będą miały szans i ten stan nierównowagi będzie się bardzo szybko pogłębiał i doprowadzimy do tego, że na początku okresu strzelania, bo możemy je stracić. Chodzi o to, żeby, żebyśmy jednak je ze sobą pociągnęli, no więc tutaj ponieważ... Z jednej strony to nawożenie azotowe będzie ważne, czyli jeżeli mamy taką sytuację w polu, powinniśmy wybierać formy uniwersalne, czyli forma saleczana amonowa, czy w formie rsm nawet, to nawożenie startowe oprzeć, natomiast weryfikować to w polu, jeśli chodzi o sam saleczek. To Powiem jest mi. zadanie na marzec, chociaż niektórzy już pytają, jest a może pytajem. by dać. Tak jest, tak nie, oczywiście jest to zadanie na marzec na marzec nam się nazbiera naprawdę dużo wyjątkowo, ponieważ jesień mokra nie jest, pozwoliła nam zwalczyć chwasty brak śniegu powoduje, że obserwuję ciągłe wschody, nowe wschody prawda. chwastów jednoliściennych dwuliścienne, te powiedziałbym bardziej oporne jasnoty, przytulie czy, czy nawet chabry, one już się mocno rozwinęły, silne rozety a zatem ważnym będzie szybki, prawda, odpowiedni dobór herbicydu, zrończęcego, jednocześnie i jedno, i dwuliścienne i też w tym szybkim oknie, prawda, poruszenie wegetacji. No i kolejna rzecz, którą uważam, że bardzo ważna będzie, to jest dokrzewianie zbóż, ale to dokrzewianie zbóż musimy regulatorami typu modus, modus start w dawce 0203 musimy wykonać ten zabieg do 10 kwietnia, czyli do momentu, kiedy będzie równonoc, bo w po tym terminie wźbła nam wstaną piony, zacznie się już niestety strzelanie wźbło i ten efekt będzie bardzo słaby lub prawie niewidoczny. Także nazbierało nam się tego naprawdę dużo i mądrości od, od ustawienia organizacyjnego właściwego będzie zależało nasz sukces wiosenny, bo chcę przypomnieć tylko, że w ubiegłym roku w kwietniu mieliśmy tylko pięć dni bez opadów, w maju 7, a w marcu było 6, więc... To daje nam po prostu odpowiedź, jak musimy sprawnie, jak musimy poukładane mieć te wszystkie rzeczy w głowie i organizacyjnie spięć i dobrze, żeby to wszystko zrobić.